To są informacje Polskiego Radia 24. Ponad 200 milionów złotych w zbiórce influencera łatwo ganga dla chorych na raka. Awaria pociągu relacji Łódź-Gdynia niedaleko Działdowa składem podróżuje 500 osób. W Warszawie protestowali obrońcy zwierząt. Chodzi o ustawę łańcuchową. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. W zbiórce influencera Łatwo-Ganga zebrano ponad 205 milionów złotych. To cud, że tak się rozrosła, podkreśla raper i autor nagranego z chorą mają Disu na raka Bdoes, który od początku był zaangażowany w akcję pomocy dzieciom chorym na raka. Na początku, jak my to robiliśmy, zanim to stało się tak naprawdę ogólnopolską, no już prawie globalną akcją, my nie wiedzieliśmy, ile uzbieramy, my chcieliśmy po prostu zrobić coś fajnego. I takich akcji jak ta, czyli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 Jesteście naprawdę kochani, wielcy, wybitni. Pieniądze trafią do fundacji Cancer Fighters wspierającej dzieci chore na raka. Awaria pociągu relacji Łódź-Gdynia w Kisinach niedaleko Działdowa w województwie warmińsko-mazurskim. Według strażaków pociągiem Intercity jechało pół tysiąca osób, pasażerów i obsługi. Kilkadziesiąt zostało już zabranych przed przez podstawiony skład pozostałych ponad 400 osób czeka na pociąg, który jedzie z Warszawy, przekazali strażacy. Wszystkie pociągi jadące z Olsztyna do stolicy i w przeciwnym kierunku mają opóźnienie. W weekend strażacy interweniowali ponad 1800 razy w związku z wichurami, jakie przechodzą przez Polskę, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Działania strażaków polegały między innymi na zwalczaniu skutków silnego wiatru i gaszeniu pożarów lasów. Do usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również uszkodzonych dachów. Ponadto od soboty uczestniczyliśmy w ponad 140 pożarach lasu. Aktualna sytuacja pogodowa, Nieduża wilgotność, ściółki oraz silne porywy wiatru stwarzają bardzo niebezpieczną pogodę pożarową. Od początku roku strażacy odnotowali ponad 2000 pożarów lasów. Zrywamy łańcuchy, marsze dla tych co czekają. Pod takim hasłem w Warszawie protestowali obrońcy zwierząt. Chcą w ten sposób przypomnieć, że od przegłosowania ustawy zakazującej trzymania psów na łańcuchach minęło ponad 200 dni.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 Prognoza pogody w nocy od minus 3 stopni na południowym wschodzie, minus 1 w centrum do plus 2 na północnym zachodzie i do minus 6 przy gruncie. Jeszcze na północnym wschodzie porywy wiatru do 55 km na godzinę. W poniedziałek na północy słabe przelotne opady deszczu, temperatura w dzień od 9 stopni na północnym wschodzie przez 13 w centrum, do 16 na zachodzie i południu kraju. 6 minut po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. Po raz kolejny, już nie wiem, który dziś, przenosimy się na prawy brzeg Wisły. Zaglądamy na Pragę Południe. Na miejscu jest Klawia Wrólewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O 20.00 miał się zakończyć stream charytatywny. Przypomnijmy, zbierane były albo są pieniądze na leczenie dzieci chorych na raka. Przecież pytam, czy ten stream trwa, czy już się zakończył, bo licznik cały czas się kręci. Jeszcze trwa. Ta zbiórka faktycznie miała zakończyć się o godzinie 20, ale przez problemy techniczne, przez to, że zawiesiła się strona i wpłaty przychodziły z opóźnieniem, przedłużono akcję i nie wiadomo, czy ta akcja będzie trwała jeszcze godzinę czy 40 minut, bo też takie głosy słyszałam. Przed chwilą słychać było okrzyki radości, bo ktoś płacił 5 milionów złotych. Skala akcji przerosła oczekiwania, oczekiwania wszystkich osób w nią zaangażowanych. Przypomnę, że wsparcie dla fundacji przekazali innymi aktorzy, sportowcy, dziennikarze i muzycy. Wszystkim tutaj zgromadzonym towarzyszy. Wspólnego celu, radości, że udało się zebrać tak dużą kwotę, a to jeszcze nie koniec, jak mówiłam przed chwilą. Przed drzwiami mieszkania Łatwoganga są oczywiście media, ale również grupa młodych fanów. Udało mi się porozmawiać z częścią z nich. Niektórzy mówili mi, że o akcji dowiedzieli się dziś przed południem i od razu przyjechali tutaj na miejsce. Cieszą się, że są częścią tego wydarzenia i podziwiają Łatwoganga za to, co robi. Rozmawiałam także z podopiecznymi fundacji. Oni z kolei zwracali uwagę na siłę internetu, który może być wykorzystywany w szczytnym celu. Przypomnę jeszcze, że w mieszkaniu Łatwoganga gościli dziś Mrozu, Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Korzychowska, Katarzyna Nosowska, a do samego końca jest w nim raper B.D.S. I to jego utwór i 11-letniej Maji Ciągle tutaj jestem, dis na raka, był inspiracją dla tej akcji. My kilka godzin temu rozmawialiśmy z Piotrem Łatwogangiem, który był wzruszony. I wdzięczny wszystkim włączającym się w tę akcje. Klaudia ja Wróblewska. Teraz, tak? tak, bardzo dziękuję. Wspomniałaś o problemach technicznych i to są akurat takie problemy techniczne, które bardzo lubimy. Daria Ładocha, dziennikarka i youtuberka też była w mieszkaniu Łatwoganga. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam panią serdecznie. Dobry wieczór. Jak pani wspomina pobyt na tych 20 metrach kwadratowych raptem?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 Tak, ugotowałam zupę, bo stwierdziłam, że ktoś siedzi 9, dni, 9 nocy na streamingu, to może czasem, tak jak mawiała moja babcia, najlepszym rozwiązaniem na wszystko będzie talerz ciepłej zupy. Mm -hmm. Więc wzięłam ze sobą składniki, ułożyłam sobie sama stanowisko i gotowałam e, zupę dla wszystkich. Kolały mnie łyżki, to była jedyna rzecz, której nie miałam, w związku z czym były trudności, ale takich trudności... Takie trudności to nie są żadne trudności, bo my dzisiaj pokonaliśmy dużo większe trudności i Polacy, ich serca jak się otworzyły, to naprawdę to jest takie wzruszające, że aż brakuje mi słów. Tak, zupa akurat ma tę przewagę, że ewentualnie bez łyżek można sobie poradzić i ją wychłeptać. <grym> Przepraszam tak, za dokładnie. to określenie. Myśli pani, że ten entuzjazm, ta euforia, ta euforia, ta energia ma szansę, żeby się utrzymać pośród nas trochę dłużej? No mam nadzieję, że tak jest, tym bardziej, że poruszył nasze serca 23-latek, który wymyślił sobie, bo zapytałam go dzisiaj o tą historię, e, e, wysłał do siebie wiadomość, że w tym roku chciałby zebrać 200 tysięcy złotych na, na chore dzieci. Wysłał sobie tą wiadomość sam, bo on do siebie wysyła wiadomości na cele, które ma zamiar realizować. Natomiast on chciał to zrobić w listopadzie, ale usłyszał tą niezwykłą piosenkę, która poruszyła dzisiaj prawdopodobnie wszystkich Polaków i stwierdził nie, czas zacząć. To nie było przygotowywane miesiącami. To było bardzo spontaniczne. To był jeden batonik, jedna butelka wody i, i tak to się zaczęło. A teraz na koncie jest 212 milionów złotych i ta kwota myślę, że jeszcze będzie rosła. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą dziękuję. rozmowę i za Pani wsparcie oczywiście Dario Ałodacha, dziennikarka i youtuberka. Dziękuję jest bardzo. Dobranoc. 11 minut po godzinie 20. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. My teraz zmieniamy temat. Porozmawiamy o tysiącu drużyn.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 którzy gdzieś tam e, różne fajne historie piszą i na przestrzeni ostatnich lat, czy to błękitnikielce, Kielce, czy też... Stargard. Stargard, przepraszam. E, czy też e, no, ten pierwszy nar... sta... finał na Narodowym, wygrany przez Zawisza Bydgoszcz. Koszmarny mecz. Ale e, miało... dla konoserów, <śmiech> powiedzmy. <śmiech> e, więc e, to są bardzo fajne rozgrywki i myślę, że zresztą sam widzę i obserwuję,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 że latem 2024 roku krakowska Wisła, która nie mogła wyostać się z pierwszej ligi, no dzielnie reprezentowała nas właśnie w Europie. No tak i wszyscy pamiętamy, że e, spisywała się w tych pucharach, w tych eliminacjach bardzo, bardzo dobrze i nawet kiedy przygrała ten pierwszy mecz u siebie z Brugią, jeśli dobrze mhm. pamiętam, to naprawdę na wyjeździe była bliska tego, żeby jednak te straty, te straty odrobić i ta przygoda była naprawdę fantastyczna. Taki jest urok rozgrywek pucharowych i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 Jeśli chodzi o jakość widowiska, to te mecze były powiedzmy no średnie. Czy to Stawka paralizowała tak. tak. Czy Stawka, czym być może nawet zagranie na, na stadionie narodowym przy blisko 50 tysięcznej publiczności? Finałów się nie gra, finały się wygrywają. No, no. Dokładnie. Ale ten rok temu finał 4-3, tak, jeszcze, dla Legii. Tak, 4 I, I też taka druga z rzędu porażka dla Pogoni. Ale co też takim klubem, myślę, który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 To dostali na drogę wielkie paczki z lokalnymi produktami kiełbasa, jakieś nalewki, itd, i Wspominali to bardzo miło i z uśmiechem. No to jest takie coś, o czym miałam poczucie, opowiadając o polskich pucharach nie dość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 już dziękujemy. Jak Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. Dziękuję. I profesor Wojciech Woźniak, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo. I my również dziękujemy za uwagę. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. I Filip Do usłyszenia. Sport wyjaśnia świat.